Witamy w Łebskich Chłopakach, odcinek numer 3. Nie wierzę, że to mówisz. E, ja jestem Dawid Pacha, agencja MITU. Kamil Jadkiewicz, agencja z i social.pl. I Michał Juda, showroom.shwrm.pl. To brzmi dumne. Hmm. E, tak, <śmiech> witamy Was w kolejnym odcinku i zajmiemy się tym, czym wszystkie szanujące się podcasty o jak muszą się w tym tygodniu zająć, czyli Pinterestem. Szał niesamowity i przez wielu... Kompletnie nie do ogarnięcia. Przyczyny są wciąż badane. Hmm. <laughs> Natomiast Pinterest rośnie jak chory. Znalazł się w styczniu na siódmym miejscu wszystkich social networków na świecie. Yy, kompletnie znikąd. Praktycznie trzy miesiące temu nie wiedzieliśmy, że istnieje ten portal, a teraz jest siódmy na świecie. Yy, Dobra, no to w takim razie no? to jest wyżej. Kto jest wyżej? LinkedIn, tuż nad nim jest LinkedIn, tu LinkedIn. o włos. Twitter jest o dwa włosy, tak? To jest dwa. Tak. Facebook? Na pewno Facebook, to oczywiste, tak? Um, Google Plus? Google Plus. Natomiast słuchajcie, wszystkie te rzeczy się robią nieistotne. MySpace oczywiście jest niżej już, tak? MySpace jest już niżej. Hmm. Mm -hmm. Już bardzo Poza tym, posłuchajcie, MySpace się prze, przeformatował i MySpace jest tak że tak naprawdę music site, nie jest social network. Mm -hmm. Prawda? Um, I to jest zrozumiałe. Ale co jeszcze bardziej niesamowite, ponieważ modelem e, biznesowym dla Pinteresta jest podmienianie wszystkich właściwych temu linków produktów na linki partnerskie Amazona. pewno ja ja oni rozpoznają to, że dany obrazek to jest dany produkt? Ale może w ogóle powiedzmy najpierw jak to wygląda. Tak, może powiedzmy to, co o co chodzi. chodzi. Bo... Tak, dla <śmiennie> wszystkich jest się... zorientowanych. No to generalnie to jest taka po prostu ta wirtualna tablica, do której można przypinać swoje, swoje ulubione rzeczy. Jeśli się patrzy na Pinteresta, to głównie obecnie są to co ciastka, kuchnia, kuchnia i ciuchy. To są dwa tematy, które rządzą. W Stanach Zjednoczonych social media guru śmieją się, że jest to rzeczywiście dla sfrustrowanych e, starych panien e, portal. Ale wartość pozostaje wartością, tak? Oczywiście Pinterest jest tym, czym tym chcesz, żeby był. Więc dla mnie to są infografiki, technologiczne, gadżety. Absolutnie. Spektrum jest szerokie, ale w skali całego serwisu krują te CFC. Na razie, tak. I tylko co mnie najbardziej zastanawia, jak patrzę na Pinteresta, jest temat przechowywania przez nich obrazków, które ludzie wrzucają. Mhm. Dlatego, że ludzie wrzucają obrazki z innych serwisów i jak sprawdziliśmy, Interest po prostu trzyma je u siebie na serwerach, czyli e, pytanie jak to jest z prawami autorskimi i tak dalej, bo ludzie mogą polubić czyjś obrazek, który wcale nie wyraził, ktoś nie wyraził zgody, żeby, żeby on żeby on tam się Dokładnie. Znalazł. I teraz oni próbują obejść to w ten sposób, że jeżeli obrazek został zasany z linku, a nie wrzucony samodzielnie przez użytkownika, to ten nadany link będzie tym, do, czy, do którego będzie prowadził dany mhm. obrazek. Tak? Natomiast coraz więcej osób, które tam przychodzi, które nie znajduje produktu, które chciałyby zalajkować na samym portalu, wrzucają je samodzielnie i wtedy linka nie ma. I wtedy obrazek został, mówiąc krótko, ukradziony. Być może będą się tłumaczyć tak jak YouTube, że są platformą i że nie mają wpływu na to, co ich użytkownicy wrzucają, ale... To, co YouTube'owi uchodzi na sucho, to Pinterestowi nie musi. Natomiast... Ale, czy możemy zaryzykować stwierdzenie, że Pinterest jest kwejkiem, ładniejszym kwejkiem dla kobiet? I... Jeżeli byśmy uznali, że nowe pokolenie memów będzie dotyczyło tęczowych ciast, to owszem, tak. I być może tego brakowało. Jakby Żadnej demografii się nie brzydzę, powie dowolna social network, więc jakby być może to jest zupełnie okej. Okay. Natomiast kontrowersji jest kilka. Oprócz tego, co powiedziałeś, czyli o hostowaniu obrazków, co Google już pokazało i Google Image Search, że to nie przejdzie, bo Google Image Search szło do sądu na wiele lat, żeby walczyć o swoje Google Image Search. Drugą kontrowersją jest to, że biznesem ich jest podmienianie właśnie linków na linki partnerskie Amazona, ale jeżeli ty sam wrzucasz link ze swoim partnerskim ID, to oni takie podmieniają na, to, na swoje. To oznacza, że wszyscy, którzy próbują na nim zarobić, są wyrolowani przez serwis, który nazywa się Skimlinks i który automatycznie przeczesuje Twój HTML i podmienia wszystkie nadające się do tego linki na linki partnerskie Amazon'a. Więc jest jakaś kontrowersja, ale nie jest zupełnie, nie podlega dyskusji to, że sukces jest niesamowity, mimo że czekali na niego długo, bo serwis jest z 2009 czy 2008. Długo czekali na ten sukces, natomiast teraz wyceniają, że każdy użytkownik zostawia u nich dolara. Poprzez I... zakupy, tak, afiliacje. Tak, tak. I wydawałoby się, że to niewiele, kiedy słyszymy przy IPO Facebooka, że wycenia się użytkownika na 100 dolarów, tylko że tutaj to, są prawdziwe, to jest prawdziwy dolar, to jest hmm. dolar wydany, zarobiony, a nie napchany bańką internetową dolar, tak? I przy 10 milionach użytkowników, 10 milionów hmm. miesięcznie, nie obraziłbym się. Ale reklam jako takich rozumiem, że tam nie ma. Po nie, prostu... oni całkowicie hmm. zrezygnowali z jakiejkolwiek innej firmy, formy zarobku poza afiliacyjnymi kodami Amazona. I mówią, że tego nie zmienią, czy raczej... Są... Nie ma żadnej informacji hmm. i y, słuchaj, jeżeli zarabiają tak na tym, Oczywiście. to po co męczyć y, użytkowników. Jest tam kilka też kontrowersyjnych rozwiązań typu, jeżeli repinuje cokolwiek z czyjejś tablicy, to zaczyna być jego followersem na przykład, co jest, moim zdaniem, bardzo kontrowersyjne. Kontrowersyjne, ale pomaga lepiej. Tak. zwróćcie uwagę na to, jak Facebook kiedyś zrobił z grupami dyskusyjnymi. Dodajesz kogoś do grupy i ta osoba jest już w grupie. Tak, co jest natychmiast w... zemściło się na biednym Marku Zuckerbergu, którym wszyscy, natychmiast został dodany do kilkunastu pedofilskich grup. <laughs> e... I do dzisiaj tak jest. Do dzisiaj każda, każdą osobę można dojść do każdej grupy. Wydaje mi się, że Pinboard w tym aspekcie być może wyznacza nowy standard Pinterest. Pinterest. Pinterest. A dlaczego mówi no, Pinboard? <try> pinboard dlatego, bo to jest popularny, może mniej, znacznie, przepraszam, <try> bardzo mniej popularny serwis, który miał być swego czasu konkurencją dla Delicious wtedy, gdy ono upadało rzekomo. A więc ciekawe, czy Pinboard też używa hasła Pinit to jest takie... Tak, jak możecie zobaczyć u mnie w przeglądarce. Pinnet dumnie wypina pierś. I bardzo fajnie działa extension do chroma. Wykrywa obrazki, i pokazuje O, lepiej niż z kryptozakładka. Sto razy lepiej. Fantastycznie, dobrze wiedzieć. To nie jest przypadkiem... Tak, to jest ten serwis, którego model biznesowy zakładał, że im więcej osób w nim jest, tym więcej się płaci za korzystanie. I też było nim głównie i robi go człowiek polskiego pochodzenia, bo tak mi się wydaje. Chyba tak, no. ale jest fajnie, jest, fajny, jest geekowy, chociaż chyba już teraz swoje chwile sławy ma za sobą. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć o Pintereście. Mhm. Do tej pory duże serwisy społecznościowe rozwijały się z jakichś środowisk. MySpace wyrósł z fanów, z muzyków. Facebook wyrósł z środowiska akademickiego ONL. Serwisy typu Twitter wyrosły przede wszystkim z z geeków i wiele innych serwisów, jak Instagram, Insta, Paper wyrastają z geeków, a tu jest przykład na to, że można wyrosnąć z mamusiek. Tak, tylko tutaj musisz jest... poczekać wiele lat. Mm. <śmiech> I musisz zrobić to w Stanach. Wcześniej wydawało się, że na serwisy dla mamusiek na zawsze będą serwisami dla mamusiek, a tutaj jest mhm. przykład na to, że taki serwis może zamienić się w coś bardziej wertykalnego. No i też y, mi, się wydaje, Chorze, że... tak. od... mi się wydaje, że też ich design może mieć całkiem spore reperkusje na jak będą wyglądały teraz serwisy, które właśnie zajmują się jakimś... Absolutnie. jakimś Moim zdaniem pin-up i ta estetyka będzie rządziła na długo Pin it pin-up, dokładnie, <laughs> ten styl, tak się będzie nazywał. E, to, to będzie estetyka, tak. No I, I endless scrolling spuści... też, który jest tam królem, scrolling. bo w zasadzie nie da, nie da się to do dołu. Piny, A Google, tam. kiedy je testowało, powiedział, że użytkownicy totalnie nienawidzą endless scrolling i że nie życzą. Więc w zależności od y, serwisu, różne rzeczy się nam podobają. Ale Facebook jest też w jakimś tam stopniu może Andres Scrolling. No oczywiście ma tam barierę jakąś, ale No to bo inaczej gdybyś się nie nosił konta reklamowego, gdyby nie było tej bariery. Nie ma granicy. Ma. Możesz, możesz zobaczyć folder Postaż do pierwszego no tak, posta, ale, ale jak jeżdżasz raz, to odnawia dół, potem musisz jechać jeszcze raz i dopiero możesz kliknąć w reklamę. Chyba, że masz odpowiedni skrypt Grease Monkey i wtedy będzie otwierał je <śmiech> bez końca. <śmiech> I jeszcze jedna statystyka, która mnie poruszyła, w tym tygodniu było przeprowadzone study i jeśli chodzi o te afiliacyjne linki i trafik, który przynoszą, to Pinterest już w tym momencie daje więcej trafiku niż Google+, YouTube i LinkedIn razem wzięte. To ciekawe. Jedzenie i moda rządzisz. Ja, nie, o co twoja miłość do głowy plasa? przed Ja nie jestem wielkim fanem Pinteresta, jest zależny. To od razu wam powiem że jak zaczniesz, ja na przykład zacząłem robić kategoriami mm -hmm. jak wszedłem w filmy, to w pewnym cię przestałem bo nie mogłem, przest jakby nie mogłem się powstrzymać i dodawałem je i dodawałem bez końca mm -hmm. chociaż nie było konkretnie jakiegoś <laughs> sensu, że to robił nie rozumiesz, nie widzisz żadnej inter nie ma żadnej interakcji, zerowa jest interakcja interakcja jest komentarzem pod twoim pinem i repin, to są inne formy mm -hmm. interakcji Więc to jest bardziej, ja bym powiedział, że to jest nowa generacja networków, która nie jest social, tylko jest ego to jest mm -hmm. ego network, a nie social network bo jesteś skupiony na sobie i na tym, co ty zrobiłeś, a nie na innych ludziach, którzy jakieś interakcji dokonują na twoim kontencie. No ale zaraz, jesteś tam po to, żeby mieć najwięcej repinów, tak? Tak naprawdę. No bo po co innego tam jesteś? Nie wiem, nie mogłem przestać. Przysięgam, nie mogłem przestać. Ja, ja na przykład mam takie, taką e, potrzebę porządkowania wielu rzeczy. Czasami po prostu zamiast pracy, Wolę sobie uporządkować aplikacje. Tak, i coraz więcej osób, tutaj, yy... które tutaj pokazują się, pokazują się i zastępują Pinterestem Evernote'a. Rozumiesz? To jest ich notatnik rzeczy do zapamiętania. No, no tak, to są zdjęcia. Ale to są też, li te zdjęcia to są linki. Yy. Więc no, chociaż to przepisy, się... yy, i tak dalej. Zgadza się. A, a to tak u... Na przykład zdjęcia łazienek, prysz... prysznicy. Tak. Wasza... To, to jest właśnie końcówka prysznicowa, która Ma mi się w... podoba. Macie jakieś smaczne kategorie swoich pinboardów? Eee, smaczne? No, ja się mogę jednym pochwalić. Ja. No ja mam no bardzo jest. tradycyjne. Ja mam stunners którzy to są upaleni ludzie? Nie, Stanners. to jest Stunners to jest Stunning Woman, of course. Mam tam kilka... Zawsze miałem... Gołe baby, jak zwykle. Po prostu mężczyźni przychodzą do kulturalnego, słyszałem tylko o kuchni i w modzie i ma gołe Nie ma gołych bab, ale mam coś takiego, że czasami oglądam film, sobie mówię tak, to jest ta pierwsza, która mi się podobała i wreszcie Pinterest umożliwił mi skatalogowanie tych kobiet filmów i serialów, które mi się podobają. Proszę. No i to jest piękne. Można znaleźć sobie zastosowanie dla nowego serwisu <głos> Oczywiście nie chciałem tego nazwać hot trick, dlatego że to <głos> <głos> <głos> <głos> Oczywiście, jeżeli nazwiemy to kulturalnie, to, to już nie są gole Dobra, Dobra, myślę, Daj, że powinniśmy dalej. płynnie przejść Idziem do tego tematu. Zupełnie płynnie. Bo to też dotyczy trochę, znaczy bardzo dotyczy social media i zarabiania na social media. Konkretnie chodzi nam o e commerce tak. i social commerce generalnie, czyli sprzedaż. No właśnie, Czy, czym ono jest w ogóle? Czy to jest sprzedaż w social media? Czy to jest zastosowanie social media do sprzedaży? Bo generalnie Czy mogę są? dwa słowa w tym temacie? Jest. Ten, temat, cztery. ten temat poruszyłem dzisiaj na konferencji e, Rewolucja Socjalna e, organizowana przez SGGW na terenie SGGW i powiedziałem jedną rzecz. E, ludzie upatrują biznes przez pryzmat miejsc i produktów. Chodzimy kupować bułki do piekarni, Samochody kupujemy u dealera samochodowego, a kupujemy gazety w ciosku. Tymczasem, social media to nie jest kolejne miejsce. To nie jest jeszcze naprawdę rzecz. Social media może działać połączenie między klientem a firmą, i produkt nie musi się znajdować wcale w zakładce, na fanpage'u, wcale nie musi znajdować się zajmować w aplikacji, może być na stronie internetowej, może być w sklepie internetowym, może być na blogu, może być w świecie fizycznym i media społecznościowe umożliwiają połączenie. To jest touchpoint, kolejny touchpoint. Tym bardziej, tym, To nie jest destynacja. Mhm. Ale jest jeszcze głębszy problem, bo nie tylko jest tak, że on nie musi być w zakładce. Okazuje się i są, pojawiają się niestety gwałtowne przykłady, że on nie powinien być w tej zakładce, że on powinien być na tym WW, bo rozumiemy zakupy przez WW, a kompletnie z jakiegoś powodu i przyznaję wam szczerze, nie rozumiem dlaczego. Ja nadal próbuję znaleźć dziurę w tym systemie i nie widzę jej jeszcze. Nie rozumiem, dlaczego, jeżeli coś jest w zakładce, w dobrze zrobionej aplikacji, kup, nie działa. Wstawiasz www. działa. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem. Nie wiem, dlaczego. Być może to, że cały proces, na przykład, zapłaty jest już oswojony w ramach strony w serwisu www. a nie jest oswojony na Facebooku? Czy mi się wydaje, że to jest też kwestia trochę, właśnie nie wiem, branży, o której, o której mówimy no na pewno. Bo tak jak wobis czy Komputronik, nawet były posty jakiś czas temu, że sprzedaż na Facebooku przez ich sklepy facebookowe stanowi jakiś nędzny 0,1% ich całej sprzedaży, ale są, wydaje mi się, branże, i zresztą e, my robimy w aplikacje, które, które się sprzedaje właśnie na Facebooku, i robią to marki modowe, na przykład mali projektanci. I to są branże, gdzie na przykład w ogóle często oni nie mają strony internetowej dla nich. Facebook to jest centrum po prostu komunikacji z innymi ludźmi, ich fanami i oni tylko tam żyją. I mamy Znam marki, które w ogóle zrezygnowały ze swoich stron internetowych, trzymają wszystko na Facebooku, więc gdzie mieliby sprzedawać? Mogliby zrobić swoją nową stronę internetową, ale i tak to jest właśnie fajne, że oni są na tym Facebooku i że oni odpowiadają na komentarze ludzi, mają jakiś pomysł na nowy projekt, to się nim dzielą i oni po prostu te fanbase'i żyją. To są aktywne, aktywne strony, które mają wysokie te współczynniki, e, mówią o tym. I w takich sytuacjach mi się wydaje, że nawet jak ten produkt jest w zakładce, to. I zresztą no, mam na to dowody, tak? No tak. E, e, że się sprzedają te produkty w zakładkach, tylko po prostu trzeba. To nie mogą być rynny, profile stalowe, które niektórzy sprzedają przez aplikację. Polską też do sprzedaży w internecie, na Facebooku, no ale to po prostu trzeba... Czy jest to uzależnione od przyzwyczajeń tej społeczności, która jest wokół firmy. Tak mi się wydaje i też ludzie się coraz bardziej uczą kupowania na Facebooku. Aczkolwiek właśnie pytanie, czy możemy o tym rozmawiać, czy za dwa tygodnie, czy za tydzień, tak? Nie okaże się, że nie istnieją już zakładki stron fanowskich. No właśnie. I Że wszyscy, którzy... wszyscy którzy tu siedzą, maczali palce w jakiejś aplikacji zakładkowej, która jeszcze pewnie gdzieś działa. Niektórzy z tego I żyją. Pytanie, niektórzy z tego żyją i pytanie, czy, czy Facebook nie pokrzyżuje mocno planów wielu firm e, i, i w Polsce i za granicą. No właśnie, 29. według niepotwierdzonych <coughs> informacji ma się e, zmienić sposób, w jaki będą prezentowane strony marek na Facebooku. Nazywają to timeline'em dla marek, ale nazywają to, nazywa to tak nie Facebook, tylko ludzie zaznajomieni ze sprawą, co mm. nic nie znaczy. Natomiast było na tyle dużo tych informacji, że zaczynamy myśleć, czy to przypadkiem nie jest prawda i co by oznaczał timeline dla marek, tak? Pierwsza rzecz, jaką wiemy, to to, że nie ma tam zakładek i wszystko to, co jest w danej kategorii znajduje się w jednym boksie. W jednym boksie, który jest Nieprzejrzysty i który nie, nie pozwala wyeksponować czegokolwiek bądź. I który najprawdopodobniej może spaść w dół. I który jeszcze który może znić czasu. Dokładnie. I który jeszcze może zniknąć w odmentach. Znaczy ja sobie nie, nie, nie wiem, no nie wyobrażam sobie, żeby oni zrobili coś takiego przy tym przy tych nawet inwestycjach, jakie poczyniły, poczyniło wiele firm w jakieś zakładkowe rzeczy. I no nie wyobrażam sobie tego, bo te, te boksy mogą mieć różną, różną szerokość. Wszyscy robili teraz na 520 pikseli wszystkie zakładki. Jeżeli teraz by się okazało, że. E, że, to jest, że to nagle się zmienia diametralnie, to to? To ja jest się naprawdę nie... duża, duża zmiana, bardzo duża zmiana. Słuchajcie, ja bym się nie zdziwił, gdyby szeroko się zmieniła, e, ale zauważcie, że Facebook uczy się ze swoich błędów. W pewnym momencie bardzo pułapkę dostali twórcy aplikacji ze względu na ograniczenie notyfikacji. W tej chwili aplikacje zwracają do, do sesji odałosowce notyfikacje. E, I po prostu samo, tak samo pułapkę dostali, dostali twórcy aplikacji, jeśli chodzi zakładkowe aplikacje. To menu obecne jest nadal bardzo nieprzejrzyste, a to nie rozumieją istotniczo. go. I być może to będzie wielki powrót menu górnego. To by było całkiem piękne. Gdyby to było poziome menu, od razu widoczne, takie zakładki jak zakładki były kiedyś. Czyli na a. górze po prostu, gdzie łatwo było, można sobie przejść między wallem a, a zakładką. Najgorszą moim zdaniem sytuacją byłoby, gdyby wszystko, co należy do kategorii zakładka, znalazło się w jednym boksie. Tak jak zdjęcia no nie, czy przyjaciele bardzo... w... W, w ramach timelineu, To tak? oznaczało śmierć aplikacji zakładkowych, takich jak nie Słuchajcie, bo u mnie, u możliwości tych elementów są ok. I ja kiedy mam duży post, który jest produktowy, ja mogę go poszerzyć tak, na tak, całą tak. stronę timelineu i mogę go wyróżniać na kilka przynajmniej sposobów, więc to jest dla mnie w porządku. To, żebym tworzył timeline, swoje historię swojego fanpage'a mi nie przeszkadza. Przeszkadza mi tylko to, że jeżeli są rzeczy, które są na stałe ważne w moim, w moim profilu firmowym, to nie mam sposobu, chyba że okaże się, że znaleziono zupełnie nowy sposób na wyróżnienie tego elementu. To jest mój problem, to jest mój ból. Mhm. A jeżeli każdy mam wszystkim nagle przejść na open graph'a i w ten sposób reprezentować siebie na timeline'ach każdego użytkownika z osobna, to w ogóle wszyscy możemy iść do domu. Słuchajcie, ale to nie jest tylko kwestia zakładek. Co z ustawieniami tego, kto może pisać dla fanpage'u, kto nie może pisać? Jak pokazywać ostatnie posty? Czy pokazywać mm -hmm. tylko z posty marki, czy pokazywać posty fanów? To i tak ten timing tego w ogóle nie rozwiązuje. Sobie tego nie wyobrażam, na to dla firmy. Wiesz, funkcje edycyjne można, mogą być dodane pod, pod menu narzędzi, tak? Więc jakby wyobrażam sobie, że ustawienia takie globalne, to, to mogą się tutaj pojawić. Tutaj nie widzę problemu. Ale widzę mnóstwo innych problemów. Na sekcja info, która przecież jest Wielu firm to jest Czy będzie poszerzana górna belka niebieska, czy będą poszerzane opcje, które Liczmy, są dostępne przy podcomerze? Nie, jakieś sensowne horyzontalne menu, ale właśnie też były jakieś przecieki, że Coca-Cola już uzupełnia swój timeline. Tak, Tak, no, oczywiście nie wiemy, czy to jest e, e, prawda, czy to jest fake, ale został wyszerowany mnóstwo razy. I zanim został ukryty, ktoś zrobił screenshota i Coca-Cola dodała informację na swoim timeline'ie dotyczącą roku 1951 w historii jej marki. Jeżeli tak jest, to przynajmniej jeden z elementów timeline'a został zachowany, tak? Czyli te turning points, które są, można dodawać wstecznie do... A a. Zwróćcie uwagę, w tym momencie, jeżeli tak będzie, i tak będzie, to na pewno, to właściwie fanpage'y już nie będą tylko spisem interakcji między marką a fanami i kontentem postowanym, ale będą taką wikipedią. No tak, mnie, ale Wikipedia z jako widzenia firmy, czyli nie obiektywną, no, tylko firmy. taką lecz, lisusowską firmy. A to już nie jest fajne. Dla, dla mnie jako opiekuna historycznej bardzo marki jest super, ja mogę opisać wszystko poza kilkoma wstydliwymi elementami no tak, z to jest... czasu II wojny światowej, <laughs> tak, ale, ale, ale dla mnie to jest key. Ale gej, to jest tak? dla ciebie ale po prostu kontentu no, ale ale zobacz... będziesz, możesz sobie tak, tak. to co, co tydzień, dzisiaj mamy I mogę Talking about this mogę powyższać bez końca dodając kolejne notki z przeszłości Fajne zamiast myśleć o tym, Absolutnie. Okay. Mam pod dostatkiem kontentu, ale o, spójrzmy, będzie... na no... spójrzmy na te firmy, które rozwijają się najprężniej. To są firmy, które nie tylko urodziły się 3 lata temu, ale które pewnie za 3 lata nie będą istnieć, bo będą się uh -huh. zamieniać w swoje przeciwieństwa. tak? I jakby co z nimi? Co, co... No, ale wiesz, to jest... One tę przewagę tracą. No tak, ale ten timeline wtedy też, no tak jak Wall trochę będzie działał. No. Jak przeprowadziliśmy się do nowego biura, teraz będziesz miał po prostu, wiesz, in... znaczy ten timeline, po prostu kropeczkę, zdjęcia nowego biura, samochodów przed nim stojących i tak dalej. Jak to tylko mówisz, może marka mogłaby się stać jeszcze bardziej personalna dzięki temu? Może Kto wie? Kto wie? Jest lub no... pani kierownik. Jedno jest pewne, na nowym timelineie zrobię graficy, bo będzie trzeba robić nowe awatary. Tak, i zdjęcia, te ba banery. Ba banery o nie wiem, o nie wiem, bo cover foto jest bardzo proste. <laughs> to jest po prostu bardzo duże zdjęcie. E, więc nie jestem pewien, nie jestem pewien. No ale czekamy. Drogi Facebooku, chcielibyśmy, żebyś pomyślał cztery razy, zanim nam coś zaproponujesz. Ponieważ jeżeli przyjdziemy któregoś w poniedziałku do pracy i okaże się, że całe nasze życie runęło w gruzach, to nie będziemy zadowoleni i będziemy dzwonić. A nie wydaje się Wam, że takie firmy jak Facebook powinny uprawiać pewnego rodzaju konsultacje społeczne? Tak, no. szczególnie z agencjami. Z, z, z interesariuszami sami. przynajmniej. No. Jak widać z coca rozmawiają, więc jakaś marka jest dogadana z Facebookiem. Ale... Czekamy na 29 i wtedy będziemy wiedzieć, co z tego wyniknie, a co z tego nie wyniknie. Może powinniśmy a zobaczyć na żywo. Tak. Może powinniśmy zobaczyć streaming na żywo. Wibrowali ja zawsze żywo. oglądam streaming, z F8 oglądałem z wypiekaniem. F8, jest F8 naprawdę, prezentacja właśnie o historia timeline'u, o tym, o tym designerze, cudo. Tak naprawdę, Super. wyrabiają się. Jak pamiętam F8 no, no pierwszy. pierwszy. To łzy ciekły mi po oczach ze śmiechu i to nie było życzliwe łzy. Nie, nie, naprawdę jest. I to, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak, jak się robi prezentację, dogrywa Świetnie. i uczy się na blachę, to trzeba to zobaczyć. Świetnie. Tak. Wy komika z Saturday Night Live, który wcześniej był gwiazdą YouTube'a. Wszystko było wszystko na Tam, miejscu. Tak jest. Dobrze, i teraz y, słuchajcie, dzisiaj dosłownie chwilkę, zanim zaczęliśmy nagrywać, pojawiło się tajemnicze zdjęcie. Najlepsze zdjęcie iPada, na którym czeka na odpalenie Office Microsoftu. Oczywiście nie wiemy, czy to fake, czy to nie fake, ale podało to The Daily, chociaż Rupert Murdoch nie jest znany ze swojej prawdomówności, jak wiemy ostatnio. Natomiast e, po pierwsze, co sądzimy, czy to możliwe? Czy Office, dodam od razu, że Office na Maca jest najlepiej się sprzedającym softwarem na Macintosza. Hmm. Więc Microsoft jest głównym dostarczycielem softu na Maca, więc to nie jest tak zupełnie bez sensu. Czytaliście książkę o Dobsie? No tam jest, ta książka opisuje romanse Steve'a Jobsa z Billem Gatesem. No ba! W pierwszej książce reklamującej oryginalnego Macintosza z 1984 Bill Gates występuje uśmiechnięty reklamując Macintosza jako największe cudo świata. Mm -hmm. Więc tak, ten romans trwa. Szczególnie jak można trochę na nim jeszcze zarobić, Absolutnie. czemu czemu nie? A no właśnie właśnie powiedzcie mi, bo ja nie jestem specjalnie Apple'owy. Jak na iPadzie, to z, cze z czego korzystacie i czemu jest to słabsze niż Office i czemu chcielibyście mieć Office, jeżeli byście Więc na Office jest rewelacyjny aplowski Pages, który umie wszystko i który nie tylko potrafi ci pomóc w zwykłej edycji tekstu, ale też ma narzędzia, jak też oryginalne Pages, do takiego prostego składu tekstu, czyli mhm. tworzenie ulotek, czy tworzenie plakatów. To wszystko jest tam dostępne i jest dobrej jakości. Nie mówię o kinocie, bo kino mhm. na iPada zabija PowerPointa na komputerze. Mhm. To jest zupełnie dla mnie oczywiste. <śmiech> Natomiast e, możecie się znowu nie zgadzać. No, ja Natomiast, Natomiast e, wciąż jednak jest problem z e, kompatybilnością wszystkich tych produktów ze sobą. Tak? Mhm. I o ile w przypadku tekstu, prostego tekstu, który chcesz wklepać i później przesłać, nie ma problemu, o tyle w przypadku bardziej skomplikowanych zadań, jak skład właśnie, Excel. albo jak bardzo skomplikowane i złożone formatowanie mm -hmm. na, w prezentacji, one się ze sobą nie tłumaczą. Niestety. I to byłby sens wejścia z ofisem, no i poza tym marka, tak? Mm -hmm. Marka będzie sprzedawała ofisa sama. Nie, to nie musi być nawet dobre, specjalnie. Prawdę. No właśnie, ja, ja słuchajcie. E, o kinocie nie będę mówił, nie będę się wymążał, bo nie mam zainstalowanego na iPadzie. E, ale czego używam do zapisywania tekstu na iPhone i na iPadzie? Używam aplikacji Plain Text. Ona jest bardzo prosta. Ona jest taka, teraz w ogóle jest, widzę moda na Macu, jest kilka takich aplikacji, już widziałem, które nie robią nic poza zapisywaniem tekstu. Jedna mm -hmm. z nich, Łajni się nazywa, bodajże. Jest tak gikowa, że nawet nie robi pogrubienia, tylko pisze strąg w nawiasach. Aż tak bardzo pokazuje. Tak, yy, w ogóle ten ta składnia mm -hmm. jest bardzo teraz modna. Ale co chciałem powiedzieć? E, cały PlainText jest bardzo fajną aplikacją. E, tworzysz sobie tekst, masz katalogi, masz nazwy plików. I co jest najciekawsze w tym wszystkim? Najciekawsze jest to, że to się pięknie synchronizuje w jeszcze rzeczywistym z moimi Dropboxem i piękne pliki. Lądują na moim komputerze, gdy je piszę. Wszystko się synchronizuje w czasie rzeczywistym, oczywiście muszę to To jest najważniejsza funkcja tej aplikacji, bo znam wiele aplikacji do pisania tekstu, ale po co mi są one, skoro muszę potem kopiować ten tekst i wysyłać go mailem? No, ja to, z tego to... względu używałem, kiedy używałem iPhone'a, używałem Simple Note, bo Simple Note to jest usługa, z której korzystam do synchronizacji prostego tekstu, niesformatowanego ze sobą. I na Androidzie też jest odpowiedni, chociaż nie tak dobry. Simple Note i Instapaper, Insta paper. dziękuję bardzo. Instapaper i Simple Note to są te dwie aplikacje, których mi na Androidzie brakuje i hmm. których solidnych odpowiedników nie ma. Natomiast jeśli chodzi, jeżeli chciałbym napisać artykuł na 500 słów, to jest ciężko. Ciężko jest znaleźć produkt, który Ci pozwoli to zrobić w sposób, który nie doprowadza Cię do szału. Hmm. I jeżeli Office miałby pomysł na to, żeby rozwiązać ten problem, to to jest problem istniejący, do rozwiązania to jest problem. Moja koleżanka pytała mnie wczoraj, co ma zrobić, bo wraca ze Stanów i chce sobie jakiś komputer przynieść i pyta się mnie, czy ma kupić Macbook Pro i czy era. Ja mówię, do czego tego komputera potrzebujesz? Do pisania pracy magisterskiej. tym ja mówię, kup porządniejszy komputer, a używaj iPada do pisania pracy magisterskiej. No dobra, ale w jest ważna teza. Ale to jest moje zdanie. Ona mówi, że nie, bo brak załączników, brak tych wszystkich biograf i to jest, to jest problem. Ale ja mam inne zdanie. Ja mam zdanie takie, że... To jest piękne. Nawet w tych banalnych aplikacjach na iPadzie do pisania tekstu one są beznadziejne, one działają słabo, ale pisząc tekst na iPadzie nie możemy w tym czasie nic innego robić. Pisząc tekst na komputerze jest tyle, rzeczy, które, jest, no na tak, jest tyle rzeczy, które jest w Mutilation ale nie ma takiego na ekranie. Jest tyle rzeczy, które nas rozprasza na komputerze, że pisanie tekstu to nie jest tylko sztuka e, odpowiednich narzędzi, ale to jest sztuka umiejętności nie się. Więc wydaje mi się, że iPad wcale nie jest takim zrównym, że nie do pisania tekstów. No to jak zrobią Office'a to będzie można, bo do magisterki to jednak się przydają jakieś trochę funkcje bardziej zaawansowane. Ale no. mi się wydaje, że dla Microsoft' y to jest też dobry ruch, bo wszystkie teraz firmy, które będą kupowały iPady, albo Sejm jak kupuje dla wszystkich osób, to wszyscy będą kupowali od razu Office'a, żeby, żeby mogli już korzystać sobie ze swoich dokumentów. Ciekawe czy, ja robię na tym, no ciekawe czy Office będzie wykorzystywał swoją synchronizację pliku, bo oni też mają chmurę przecież. No mają Majo, maj bardzo no, przyzwoitą chmurę i to chmurę, która działa na e, i-urządzeniach, czyli mają live.office.com i w którym można teraz edytować takie w Google Docs całkowicie darmo hmm. dokumenty, no, tak? Docs.com tak samo masz, przez Facebooka się logujesz, Microsoftu i masz edycję. edycję tylko, masz, tylko jak ja z tego korzystałem to nie można było na żywo w kilka osób robić. Tak, i tu jest, I to jest, i tu jest to jest Docsy Google'owe rządzą tak totalnie w tej kategorii. To prawda. I to jest jedna z, jedna z korzyści, jaką przyniósł Wave. To, że ten cały soft, który pozwalał na błyskawiczną w czasie rzeczywistym kolaborację między tymi elementami, to było to, co Google zyskało z Wave'a i co jest bardzo istotne, moim zdaniem, bo tym wygrywają. Ja byłbym sceptyczny, gdyby Microsoft po prostu po zrobieniu, e, po utrzymywaniu tego produktu na desktopie, najlepiej zrobić aplikację na, na urządzenia mobilne. Ale przez to, że właśnie ma to połączenie w takiej synchronizacji, i chmury, Czemu Poza nie. tym ze względu na to, że przygotowują się do Windowsa 8, który będzie miał na sobie tabletową wersję Office'a, już raz to piszą, więc być może te, skoro już jeden team do mobilnego został stworzony, to może zrobi od razu z jednym zamachem wszystko. A powiedzmy sobie, jest duża szansa, moim zdaniem, bo jestem bardzo stetyczny, jeśli chodzi o Windowsa 8, jest duża szansa, szansa że na Office'ie, na iPada, mogą zarobić więcej niż na całej tej szaleństwie z Windowsem 8 na tabletach. Bo wygląda to dziwnie i moim zdaniem ich wierna widownia poczuje się zdradzona. Więc jakby to jest ryzyko ogromne przynajmniej. Może się opłacić, a może być tak, że to będzie poracha 100 razy większa od wizy. Trudna. Będziemy obserwowali. Będziemy pilnie obserwowali i będziemy cały następny tydzień pilnie obserwowali co wydarzy się w social mediach. I spotkamy się z wami za tydzień i podamy wam kolejną garść. Świeżutki informacji emocjonujące. emocjonujące. Social media są takie emocjonujące. Na razie. Żegnamy Was serdecznie. Kamil Dziadkiewicz, Michał Juga, Dawid Pach.